Każda środa, godzina 22 na 98,6. KMW, TW cztery, na WPW uuu, Dekada PFL, same pozytywne mordy Mikrofony, a nie torby, mili chłopcy Jak twoja babcia idzie na zakupy, dobie biedronki To my, kurwa, mówimy jej Dzień dobry, dzień dobry Raz, dwa, trzy, cztery, na U Przewaga PFL Złote czasy PFL-a Czas dla nowej generacji Po bitwach lecimy amper Z napojem po fermentacji ja, ja, Od zawsze zajawę mam we krwi Daję freestyle bez przerwy Robimy cyfry na salce Co śmierdzi z poceniem Z tych listą na całej powierzchni Jak boli cię dupa Że słuchać młodego Bartiego, Musiałeś na wielkim finale Co? Co? co? To wylecz kompleksy z poceńcu Bo iść dziś po kraju Ci nie zabraniałem Na koniec dziękuję każdemu z tej ligi Za każdą rozmowę i wsparcie To sprawia, że iść dziś wygrywać I walczyć o swoje Chce się jeszcze bardziej Moja rola na ten moment Robię za tło, scena zawodnik, ale za to Mówię i wczynak na miejscu, to bardziej organizator Nie chcę by mówiono no arigato, ale za to Najbardziej cieszy jak w kurwe to wielkie I my nie musimy bo ty tak uważasz, że PFL go Boli was co? To tylko no, tak Z 10 lat w sumie jednej pracy na tacy nie dano Wylano tam i podi. Może zabrzmi nieskromnie, ale to dobrze Pierwszy zwycięzca najlepszej ligi w Polsce Więc tworzę historię zawsze moje flow na bitach Jako tako i zajebiście Byłem u twojej kobiety, dla niej jestem Ryanem Gigsem Na Erasmusa latałem Finerem Nie whiskiem jak w życiu zgubiłeś ambicje Nie licz, że wygrasz bitwę To, że nie masz panczy, Jeszcze zrozumiem, ale żeby odmawiać włóki jancy, żartujesz? Zwiedziłem wszystkie ligi w kraju A i tak kojarzysz mnie z PFF bo mieszkania można zmieniać, a dom rodziny jest jeden W ten sposób tworzymy najlepszą ligę EW, EW. EW. Le, drogi Miśku, ja napiszę raczej Ej, Misiek, sklej Cipe, zmieni ligę Jak chcesz więcej mieć zwycięstw Co cię boli, że aż tak cię to boli Że cię Janca w zeszłym roku przerósł Lekko dwie głowy Adidas, ciuchy śle Z Krakowią mamy sztamę Błuki w tle, pasy mówią za nas same Trzy pasy to mało, bo w miarę jedzenia Tu każdemu rośnie ochota Jeżdżamy we flotę z Pomorza Wywalczyć Poznaniowi, dostęp do morza Bang! We're hey. Bo kamień siwieński mi kazał Zostaw dziewczyny i ojca i ma tak to ich możesz po wszystkim obrażać na łycha na barze, to sufity marzenkowniarza Dogrywa, do gry mi flacha pep. Seripażdy, jesteśmy po dziesięciu latach uh -huh. Daleko, huh. każdy ma spór, za uh -huh. się ja pół Stan zrobił mi seryga w szurek, popadł w skronie uh -huh. wyszła Dzisiaj liga to rodzina, yeah. z jednej twoje starej bracia uh -huh. Wszyscy siedzieliśmy z nikom uh -huh. ale każdy ma gdzie wracać A to stawkiem, piękny rejs, jak Karol W tramwaj zwany pożądaniem Do sukcesu chopy wsiadły Kąd roztośnia byłby bo ale nam cygana okradli. Reszty długo by wymieniać, tak jak sprzęgło w Ałcie Ta poznańska paka jest mi bliska jak katowicki Uber Sosnowca, chcemy być pierwszy w czasach, który drugi jest manu Nie kłesz, w nie zła zmiana Ostania pod ceną, dostanie na pod jak oleksy na PFL Chcę mieć go w wielkim finale lepszy GDA6 To nie tylko liga, to więcej, to nie tylko paru MC PFL, trzy litery święte, od społeczności nie wytkuszkę Lepsi w gębie, lepsi wszędzie, lepsi u siebie Lepsi na wyjeździe, tamy swoje miejsce to miejsce pierwsze, są tego świadomi nawet w mieście Szanuję Pana Michała i Ciebie, Pontonik Ale po co Wam ta hała? Co Was tak boli? Eee, wielki PFL, tak Was boli się, nie dziwię Skoro w Waszej lidze najlepszy jest ją Z tych jak z apartu, nie palę na dwóch Tylko mordo za czterech, no prawda W slangu, robię to w parku, a zaraz na kołaczele Kto dał Ci pypyle, kto pierwszą piątkę Konaty ziomkiem gościu, obraziłem każdą matkę w Polsce Napijam pod content, kurwo, tyle ja musia kośce robię, to dla dzieciaków co osied którzy nie byli mi czego już pewni Nie wiem co tam piercisz, pecie bo nie słychać cię stąpa Dobałem stylu, we co ci jak cię na osiedlu mi na wąs bo nie żadna lipa, po Epelek kipa, chodzę nabita W koszulecę patriotika na bramę chej jaskier nie wita, jest dobrosa wita No chyba że ślamu to wypada 4 lata temu tu Marzyłem o finale w i skąd teraz brać wygranej głód Pasek na kacie w sumie wyjebane Z <śmiech> konatem wyzywam stare Z manusem wyzywam stary Z bidonem wyzywam stare Z metonem wyzywam stare ze starą wyzywam stare Filipki, Edzie, Bobery, Młynarze Wszystko z pomocą pisanek, Kwas mam na chacie w sumie wyjebane Heh. Minęła godzina 22. Ja nazywam się Karol Szyszycki. witam was w audycji Bump and Grind na antenie Radio Afera. No i dzisiaj goście specjalni, no to już się stało naszą taką mini tradycją chyba, bo to już w sumie trzeci raz, że tak miesiąc później się spotykamy. No ale to nie bez powodu, bo duże wydarzenie w sobotę i o nim dzisiaj będziemy gadać. Witam reprezentantów Poznańskiej Ligi Freestyle'owej czyli Poznań Freestyle League PFL w osobach. Bartek i Janca. Siemanko. Siemanko, siemanko. Siema, siema. No właśnie panowie. W sobotę duży, wielki finał. No właśnie, wielki finał i to dziesiąty już finał. Finał dziesiątego sezonu. Dekada za nami, tak. Dziesięć lat zleciało, czy jak jeden dzień? Pamiętacie jeszcze, jak to wszystko się zaczynało? Czy to ja już raczej pamiętam. są zamglone takie wspomnienia? I ciężkie wspomnienia. No to był drugi raz, jak byłem na PFL-u. Bardzo, bardzo mi się spodobało. Zakochałem się tak, że na dziesięć lat się nie rozstałem. Nie opuściłem ani jednego wydarzenia. Od, od pierwszego sezonu, tak? Tak, no, od, od, od ostatniej ustawki pierwszego sezonu. To Ty nie, opuściłeś, to, bo na Erasmusie byłeś. Kilka razy, no, nie było, bo byłem na Erasmusie. <laughs> no, ale pierwszy, w ogóle pierwszą ustawkę pamiętam. Finał to też był, chyba najlepszy, jeden, no może nie najlepszy, ale jeden nie, z Nie, no, takich... najlepszy będzie ten, musicie, musicie przyjść go zobaczyć, będziemy mieli dla was konkursik na bilet. Macie z kodem Afera 30% rabatu na bilety. więc zapraszam na nasze social media, tam będą linki do biletów. No właśnie, warto jest dzisiaj słuchać No ale warto będzie też przyjść w sobotę Ośmiu najlepszych zawodników w Polsce, Który... i na całym świecie. No właśnie, no bo tutaj musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, no bo tutaj wielokrotnie i sam dzisiaj już oficjalnie to w, tutaj w zapowiedzi audycji napisałem, no że to jest chyba najważniejsza, znaczy na pewno najważniejsza liga freestyle'owa w Polsce. Tak, no zdecydowanie najważniejsza liga freestyle'owa w Polsce z, z zawodnikami, samymi rozmawiałem ostatnio y, przy okazji wywiadów, które są na naszym YouTubie, zachęcam do obejrzenia, y, gdzie ten finał PFN można sklasyfikować jako taką jednostkową imprezę i myślę, że top 3, top 4 bitew jednostkowych w całym, w cał, w całym kraju, to, to, to będzie właśnie ta impreza w najbliższą sobotę w klubie Drops Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda freestyle na żywo, chce przeżyć to na, na, na własnej skórze, bo na żywo to jest zupełnie inna impreza w odbiorze, to zachęcam do przyjścia już w najbliższą sobotę. No właśnie. Ośmiu gości. W tym sezonie były cztery ustawki podczas Pierwszych trzech wyłoniony, wyłoniono po jednym finaliście. No ta ostatnia ustawka wyłoniła ich aż pięciu. No i mamy osiem ksywek. No kto według was jest tutaj faworytem, jeśli by patrzeć na tą listę? Mamy Mytkensa, mamy Manu, mamy Bonazinio, mamy Juliana, mamy Rehe, Kłesza, Jachu, Kmieciu. Jak ty ładnie spamiętałeś. Wszystko z pamięci. Dzisiaj właśnie się zastanawiałem, idąc tutaj do radia, byłem właśnie, byłem, byłem zastanawiałem się, czy będę w stanie właśnie sobie przypomnieć wszystkich. No i policzyłem. Wszystkie palce mam i wyszło mi osiem. Znaczy, no, wszystkie palce, żadnego nie brakuje i wyszło mi ośmiu zawodników. No właśnie. Może to też właśnie kwestia tego, że oni też się zapisują trochę w pamięci przez te wasze działania promocyjne. No bo dzisiaj też o tym gadaliśmy. Pojawiają się fajne wywiady z tymi zawodnikami. Wywiady. W sumie nie wiem, czy to można nazwać takim wywiadem. No pewno nie jest niektóre to taki są klasyczny. Wywiad, niektóre są wywiadami, niektóre są let's play'ami z NBA 2K, okay. niektóre są poradnikami tego, jak grać billarda, bilarda, niektóre tego, jak Zrobić dobry obiad. Przestrzał, przestrzał kategoryczny tych materiałów jest naprawdę szeroki, więc zachęcam, zachęcam do obejrzenia. No a sami zawodnicy, co by można o nich powiedzieć, tak faktycznie zgodzę się z tym, że, że są wyróżniające i zapadają w pamięć. zapytać kto jest faworytem? o ile dobrze pamiętam. Faworytów myślę, że jest trzech takich głównych. Jest to Jachu, dwukrotny mistrz, który będzie teraz bronił po raz kolejny. Będzie chciał trzy razy z rzędu wygrać. Jest Manu, jeden z najlepszych freestyle'owców w Polsce i, i Recha chyba najlepszy freestyle'owiec w Polsce. Chyba mhm. można Powiedzieć. No ja bym się tu zgodził, w sumie, że Recha jest taki no, najbardziej solidny na pewno, równy. Manu, jeżeli... No to znaczy, to jest takie top dwa w sumie, bo... Dzisiaj wrzucaliśmy materiały z Rechą, stworzyłem opis, gdyby sukces był człowiekiem, byłby Rechą I, i, i myślę, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda jak wygląda najwyższy poziom freestylu, no to, to, to tylko u nas w sobotę. Tylko u nas w sobotę na żywo, bo później to nie wiadomo gdzie już, może się nie trafi taka okazja. To, to prawda, ale ja bym jeszcze tutaj dodał, że, że nie skreślałbym w sumie żadnego z zawodników, bo w w finałach PFL-a już mieliśmy sporo niespodzianek, jakby chociaż na, na poprzednim finale. Rza, gdzie... Rzadko kiedy finał faworyt wygrywa. Ja tak, wygrałem rzad... trzy razy, a nie razu nie byłem faworytem w na tych sezonach. Raz, Nawet raz... za drugim i za trzecim razem nie byłeś faworytem? Nie, nie, Raz byłem faworytem, tylko takim zdecydowanym i wtedy nie wygrałem. No w zasadzie w sumie Spartek chyba był takim faworytem murowanym i wygrał. A to było 8 lat temu, więc. Na drugi sezon. No ale właśnie no, patrząc na ten poprzedni sezon, gdzie no, wydawało się, że Recha jest takim pewniakiem, no, nie wyszedł z grupy. Yy, więc są, zawsze jest jakaś niespodzianka. Zawsze wychodzi ktoś z grupy, kto, na, na kogo nikt nie stawia. A ty trochę tego już obejrzałeś, byłeś sędzią. Jak, kto jest według ciebie faworytem? Kurde, no... Komu kibicujesz? Kibicować? Ciężko się jest, ten jest yy, zdecydować, bo... Kurde, no, mam sentyment do, do, do, do paru osób tutaj, bo chociażby do Jaha, że to jest gość, który jest bardzo niepozorny, że tak powiem, z wyglądu, a, a potrafi roznieść kogoś na scenie. Poza tym, no samo to, że już jest dwukrotnym mistrzem, nie? No, więc tutaj według mnie to on powinien być brany właśnie też pod uwagę jako ten, jako jeden z faworytów, a właściwie u mnie, no to jakbym miał ustawiać kursy, to kurde, no to raczej, no ale z drugiej strony no, pozostali ci, ci, ty, tych dwóch, którzy z jakiegoś żyjali. powodu się tam dostali też. Tak, nie? no ale no Manu i, i, i Recha, no to też jest przecież topka i też by ciężko było tutaj jakieś kursy ustawić. No ale na przykład sentyment do takiego gościa jak Kmieciu, nie? No, o, 20 lat na stanie przed chwilą No właśnie gadaliśmy. O tym, że gość dosłownie tutaj pół życia spędził na scenie. On dłużej zajmuje się rapem niż Julian chodzi po ziemi. No tak, Julian ma I to od dwa lata, no bo trzy nawet. Tak, tak, tak. Więc mamy naprawdę od emerytów po ludzi, którzy liceum jeszcze nie skończyli. Międzypokoleniowo po prostu tutaj zajawka. No Kmieciu na pewno jest najbardziej doświadczony z całej stawki. Ale nie. chyba taki też podchodzący najbardziej na ludzie do tego wszystkiego, tak, nie? Tak, najmniej sportowo. To jest taki też, skulowy, truskulowy gracz. No, no też będzie trochę inny chyba niż wszyscy, nie? Właśnie zupełnie inne podejście będzie miał do tego finału. No właśnie to jest w nim też fajne, nie? Że, że widać, że gościu na totalnym ludzie do tego podchodzi i, i że traktuje to bardziej jako. Znaczy, no każdy traktuje to chyba z zawodników jako zajawkę, ale jako po prostu fajną przygodę, nie? A, a, a mnie jako wyzwanie takie, żeby po prostu to wygrać, tylko bardziej się bawić. Chyba Chociaż przyciem. kurczę, no nie wiem, nie zgodził mi się. Wydaje nie? mi się, że Kmieciu jest jednym z tych zawodników, którzy najbardziej traktują to jako, jako zajawkę i jako zabawę, a jednak zdecydowana większość z tych, którzy tam będą startowali, no to, to, to mają ten tydzień już taki niespokojny, zestresowany, no. treningi, nadzie nadzieja, praca i raczej przede wszystkim liczą na zwycięstwo, nieważne w jakim stylu, ale na zwycięstwo, a, a, a, a ta zabawa to, to, to przyjdzie może, jak będą nagrania na oglądać. Ja przynajmniej tak miałem No <grym> ale co, spędzał ci nadchodzący finał, spędzał ci sens powiek? Bardzo, bardzo Moja dziewczyna się dziewać do mnie nie mogła tego dnia Albo dzień wcześniej, nikt się do mnie nie mógł odzywać, A ja chodziłem w kółko po chacie albo po osiedlu Ja, ja, się, ja jako zawodnik Bawię się tragicznie na bitwach to nie jest coś, co Nawet jest sprawia na takich yy, mniejszych wydarzeniach? Nie, no, na takich mniejszych, jak przychodzę się po prostu pobawić, to tam jak. To teraz też już po 10 latach nawijany zupełnie inną pers mam perspektywę. I na przykład na PFL-u, jak startowałem ostatnie dwa sezony, to już, to już się bawiłem po tych trzech wygranych. Ale gdy byłem tym zawodnikiem, dopiero aspirującym do, do, do, do wygrywania, czy zaczynającym karierę, to nie bawiłem się wcale dobrze. Jako publika się bawię dużo, dużo, dużo lepiej. To bardzo dobrze się bawię. Uwielbiam być sędzią, być na publiczności. To jest coś, co sprawia przyjemność. Po prostu siedzisz i to chłoniesz. Ale żeby jednak. Yy, z perspektywy zawodnika przychodzisz na, na imprezę i 5 godzin musisz utrzymać skupienie, żeby dobrze występować, to jest naprawdę męczące. To ludzie, sobie, ludzie myślą, że to tak wychodzisz i sobie śpiewasz po prostu. No chcąc, nie chcąc, to jednak jest jakiś performance. Nawet jak tego performance'u w takim dosłownym e, znaczeniu nie, nie, nie, nie robisz na scenie, to mimo wszystko... No, jesteś zawodnikiem, dosłownie, no to jak prawda tak, jak sportowiec. Tak, nie? no i, i to masz mało, mało czasu na to. 30 sekund najczęściej, musisz y, trafić w rytm, musisz, traf, musisz trafić, y, musisz cały czas rymować i jeszcze musisz kogoś obrazić, dostać hałas, i, po, i ludzie na końcu ci powiedzą, czy byłeś dobry, czy nie byłeś dobry. Czy byłeś lepszy od niego, czy byłeś gorszy. I ten feedback taki natychmiastowy, on jest strasznie stresujący. Tak mnie zawsze stresowało to, że hałasa nie dostanę zaraz. Ale no z no i potrafiło to zniszczyć, że tak powiem, nie wiem, dalszą część twojego wejścia. Tak, ale, ale wydaje mi się, że gdyby nie ten stres, to on nie byłbym taki dobry. I, i, I gdyby tego stresu nie było, to, to, to nie byłoby takiej motywacji do tego, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym. Więc wydaje mi się, że to jest, no musi być ten stresik. Bez stresiku nie jesteś w stanie się rozwinąć w tej dyscyplinie. Jak ci nie zależy, no to po co byś miał trenować, żeby być coraz lepszym? No w sumie tak, ale czy odstawiając, o właśnie, czy odstawiając treningi, że tak powiem, no bo nie wiem, ty teraz jako, no, no nie, no jesteś nadal aktywnym zawodnikiem, ale mimo wszystko, no można powiedzieć, że ta częstotliwość twoja występów się trochę zmniejszyła? Tak, i odkąd się zmniejszyła i odstawiłem treningi, to zrobiłem największy progres na, na polskiej scenie, ale, ale to jest też, to trzeba wytłumaczyć, bo to nie jest tak, że wiesz, jak... Tych treningów wcześniej było 8 lat regularnych, więc co innego jest odstawić treningi po 8 latach, a co innego jest w ogóle, w ogóle nie trenować, nie? No więc... tak. A co do sędziowania właśnie. Kto będzie sędziował y, w tym finale? No, mamy trzech jurorów. E, dalej szliśmy tym tropem e, jednego jurora spoza świata freestyle'owego. E, także mamy e, organizatora bitwy o południe, Pueblosa. No jednego, powiedzmy, z najlepszych freestylowców e, w historii, historii czyli Koro. E, I tutaj lokalnego rapera e, Lipę, który wydawał w Boże. O mój Boże. <grybujesz> <grybujesz> lokalny raper, ale zasięgi nielokalne. To, to naprawdę milionowe zasięgi. Mam nadzieję, że co dziesiąty z jego z, z słuchaczy na no Spotify przyjdzie lokalny, lokalny to mi bardziej nierzy, no, nie żyje. No, nie, no ja sobie no, żartuję z poznania, Ale... Taki mam no, tutaj, taką zajadę. Ciekawe, cie, ciekawi jurorzy. Wydaje mi się, że no Lipa w ogóle spoza, spoza free, no to będzie podchodził raczej tak zabawowo trochę też do tego. Ale Pueblos bardziej też flowowo patrzy faktycznie, jak kto, kto wchodzi w ten bit. Na Koro to jest maszyną panszajnową, więc. Więc już... Każdy ten sędzia, ten sędzia ten trochę, ten... trochę z innej mhm. beczki, a. trochę z innej beczki, tak jak mówiłeś właśnie Pueblo, stylóweczka, koro Pantschleiny, a, a lipa takie świeże spojrzenie, tak jak twoje, gdybyś byłeś sędzią, świeże spojrzenie spoza, spoza dyscypliny. No tak, tak, bo mimo wszystko no to można być osłuchanym człowiekiem w muzyce, ale no ta dyscyplina freestyle no to jest zupełnie co innego i, i, i jeśli ktoś w tym rzeczywiście czynnego udziału nie brał, no to, to też zupełnie inaczej na to patrzy niż ten, niż chociażby byli zawodnicy. właśnie też od, od strony organizacji dla nas jest, jest bardzo, bardzo, o, bardzo potrzebny taki głos kogoś, kto jest spoza środowiska, bo to sprawia, że zawodnicy nawijają bardziej przystępne rzeczy, na, na przystępne tematy się wchodzą. No plus tych, unikają też trochę tych inside'ów takich, co gdzieś tam wewnątrz, powiedzmy, grupy freestyle'owe gdzieś się... Na przykład, że ktoś co, tam do Holandii pojechał gdzieś, no. ludzie tego nie wiedzą, nie? No, co co ich no. to obchodzi, gdzieś jak jakaś grupa która będzie to wiedziała, ale na publice jeszcze tym bardziej finałowej, nie? No to jest jakby duża część ludzi, którzy w ogóle nie siedzą we freestyle, tylko przychodzą się dobrze bawić, nie? przychodzą na, na bitwę. Zupełnie gdzie inaczej jest się nawijali. 8 najlepszych zawodników z ligi. Tak, tak. To bitwa, na której nie możesz się zapisać, na której musisz zdobyć awans, ma zupełnie inną charakterystykę publiczności na eliminacjach naszych, gdzie powiedzmy, jeśli zazwyczaj jest około 150 osób na publice, to jeżeli startuje ci 50, to każdy weźmie jednego ziomka dwóch, mhm. to 78% publiczności to są albo zawodnicy albo ich najbliżsi przyjaciele, mhm. więc zupełnie, zupełnie inaczej się ta publika zachowuje niż na bitwie, gdzie tych startujących masz ośmiu, a reszta po prostu przyszła ich oglądać. Zupełnie, no. zupełnie inny odbiór tego jest. No i, czyli mówisz, że inaczej trzeba rzucać e, inaczej, inaczej. Na, na tym... Na... Populistycznie. Populistycznie. <laughs> tak, tak, tak, tak. trzeba się jest, poruszać. Bo... No To jest tak, tak trochę jak ja kiedyś dawałem dobry przykład juwenaliów. Że tam przychodzi, jest na juwenaliach ekipa, która nie przychodzi... Tylko na bitwę, tak, tak, tylko tak, tak, na no. koncerty, ale bitwa jest takim w sumie elementem, gdzie zawsze zbiera tą publiczność. No, ale ludzie nie wiedzą, co się dzieje we freestyleu, Ale już w tym, co około, gdzieś tam mm -hmm. to, co się dzieje na świecie, już wiedzą. Tak. więc czy nawet już pod, można rzucać pod studentów, coś, no to już jest takie już stricte, nie? Pod, pod ludzi na juwenaliach, nie? Najgorzej, jak się wydarzy coś takiego przejmującego w Polsce na przykład, jak pani Ewa Tylman się zdarzyła, to wtedy wszyscy przez 2-3 lata tylko o tym nawijali. To jest męczące na dłuższą metę. Teraz, Albo teraz... pamiętam, jak 500+, plus prowadzili, to każdy jest tylko o tym leciał przez kilka lat. Nie? Na sumie jakieś tematy tabu w ogóle, jeśli nie chodzi ma, o freestyle? Nie ma, nie ma żadnych, nie ma żadnych. Może, taki, może, może się prywaty komuś nie wyciąga, ale to też, jak ktoś wyciągnie jakąś prywatę, ale potem powie, że ta prywata już była wcześniej. Są takie prywaty, które się zrobiły memami. No nie ma, te, nie ma tematów tabu. Czyli trzeba być gotowym na wszystko właściwie. Trzeba pamiętać, Jeśli... jak co pani w szkole mówiła na polskim, że to nie jesteś ty tylko podmiot liryczny, który występuje tam na scenie, więc proszę do mnie nie mieć pretensji, to, to ja tego nie mówię, tylko to jakiś bartek. No a dostałeś kiedyś y, jakimś takim y, wersem, który w jakiś sposób cię zabolał może? Nie, nie. Czy nie. na tyle już po prostu bardziej mnie ten dystans, taki... ten Gdybym miał powiedzieć, o czy, co, co mnie zabolało, to bardziej mi zabadały wersje, które ja komuś nawinąłem. Żeby mi przykro że to nawinąłem. A, a robiłem to na strumieniu świadomości i nie byłem w stanie się powstrzymać za bardzo, bo czasami tak jest, że jak nawijasz, to po prostu ci płyną. To nie jest tak, że ja... Czasami jest tak, że właśnie słucham czyjeś nawiki, i zastanawiam się jaką ripostę, jaki rym tutaj zrobić i sobie układam w głowie to wejście. A czasami jest tak, że biorę mikrofon i tak po prostu zaczynam. To jest, to jest w ogóle najlepszy, najczystszy freestyle, taki kocham najbardziej. Że się nie zastanawiasz, tylko po prostu ci płynie z mózgu prosto do mikrofonu. No i wtedy nie jesteś w stanie skontrolować za bardzo tego, co nam Czasami dwa, trzy słowa za dużo powiesz. I gdybyśmy mieli takie tematy tabu, to bardzo szybko by się to mogło kończyć jakimiś kłótniami i, i, i nieprzyjemną atmosferą. A nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Jedynie, jak mi było przykro, to że komuś coś nawinałem. Tutaj temat Juvenaliów był poruszony. Ja byłem właśnie w tamtym roku, jak, jak była bitwa. W tym roku też coś szykujecie? Jest taki plan. Prawdopodobnie będzie jak, jak w poprzednim roku, czyli w piątek bitwa i w sobotę na dużej scenie pokazówka. Ale w jakiej formule, to jeszcze zobaczymy. Ja Raczej z bitem. A. Ale coś będzie. Coś raczej, będzie. Raczej tak. Tak. Bo to już się powoli chyba taką trochę tradycją stało, nie? Też w Poznaniu, że, że, ten, że, że ten freestyle jest mimo wszystko na tych juvenaliach obecny. To no to już chyba jest od paru lat. No, pierwszy raz to byliśmy gdzieś tam nawet 2,18 bodajże może 2,17 no nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś tamte tam te lata. No i w sumie wtedy no bardziej to luźno wyglądało, nawet jakieś eliminacje były, teraz raczej robimy selekcję, no ale zobaczymy jeszcze jak, jak forma, bo, bo jeszcze tak do końca nie dogadywałem wszystkiego, zobaczymy jak będą od nas zawodnicy, czy z finału, czy z ligi chętni, no i wtedy podejmiemy decyzję jaką, jaką formułę, czy otwartą, czy, czy jednak będzie to selekcja zawodników, yy, i czy grupy, czy, czy drabinka, no to jest jeszcze w kwestii dogadania, ale, to końca, Ale event tak. będzie na pewno. Ostatnio, ostatnio na Yovenaliach tak nieskromnie możemy powiedzieć, że, że przyciągnęliśmy więcej osób. Przed Momentami na naszej imprezie było więcej niż na koncercie jakimś dużym. Więc no... Tak, pamiętam, tak, że było tak, bardzo no. dużo ludzi i też poziom był wysoki. Więc, ten, więc, więc nie ma powodu, dla którego by odchodzić od tej tradycji. No a powiedz mi, mówicie tutaj jeszcze nie znacie tej formy. Forma yy, rozgrywki. Na finał jest znana tak, to jak to będzie, tak. tak jak w tamtym roku Tak że zawsze Dwie grupy o cztery tak? osoby No i co, jest losowanie bezpośrednio przed tym? Tak, ale jest taka prosta zasada, że dwóch najlepszych Staweli z sezonu zasadniczego W którym oczywiście zdobywali punkty wygrywając walki Są rozstawieni, walki. tak? Są rozstawieni jeden do jednej grupy, drugi do drugiej Jest to e, bez niespodzianek Grecha i Manu e, Więc oni ze sobą Zawalczą najwcześniej w półfinale, a może dopiero w finale A resztę losujemy Oni będą chyba sami sobie losowali Albo Mówiła publika wylosuje. No, my to, jest, będziemy się to jeszcze wylosujemy, jeszcze jak pomoc, będziemy losować. pomoc to. publiki, publika. Mam nadzieję, że wybierze dobre grupy. W ramach ciekawostki, dlaczego jeden z fa dwóch faworytów oczywiście był z rozstawionych, a trzeci faworyt nie. Yahoo! Y, takim można by powiedzieć psim swędem się dostał do finału. Był chory, na ostatnią ustawkę nie poszedł i jednym punktem. Jednym punktem, albo nawet no, wystarczyło, żeby raz miał dogrywkę więcej, nawet nie musiałby walki już żeby go w finale nie było. Więc no idąc tropem, że faworyci nie, nie, nie, nie wygrywają, to może to jest właśnie jego szansa, że dwo co się dostał i zdobędzie a, trzecie z rzędu. A trzecia, jest ktoś taki, kto trzy razy wygrał? Tak, no tutaj <laughs> siedzi z nami, to jestem ja. Tak, więc moja mama kiedyś napisała Jehowi komentarz po chyba drugim mistrzostwie, że cieszę się, że, zdobyła, że zdobył drugi, ale trzeciego już by nie, nie musiał. Dziękuję ci, mamo, że mnie wspierasz i moje trzy tytuły. A kto będzie prowadził ten finał? Ja i Enrikle, czyli Bartek i Enricle. Enricle, czyli mistrz trzeciego sezonu i Enrikle, czyli człowiek z duetu Enrikle KMC, też legenda poznańskiej podziemnej sceny hip-hopowej. Liryczny terrorysta. Tak, właśnie, bo on książkę ostatnio wydał. Tak, tak, tak. zachęcam, zachęcam do, do przeczytania. Jakub Sommerfeld jest autorem, tu, bo to jest jego imię i nazwisko, Henrykle. Tak, on ją wydał pod swoim, tak? Nie, to nie było żadnego pseudonimu. On tyle pseudonimów ma, że już boję się, że mi się pogubił. Jeżeli ta książka jest w, chociaż w 10% tak, tak, tak wciągająca, jak jego posty na Facebooku, to zdecydowanie warto ją przeczytać. No właśnie, czyli tutaj to prowadzenie też jest takim oczkiem puszczonym w stronę tego ogólnie klimatu tego dziesiątego sezonu, że takie powroty yy, i i, i też spojrzenie taki w tył no, tych ludzi, którzy, tak jak z tymi statuetkami, że każda statuetka była nawiązaniem do, yy, Chyba tak. do mistrza, tak? Chyba tak. Ciężko, ciężko nie patrzeć w tył po tych dziesięciu latach. Ja myślę, że nikt z nas yy, nie, nie miał takich dalekosiężnych yy, spojrzeń na to w pierwszym sezonie, czy w drugim. Nikt się nie zastanawiał, ile to lat przetrwa. No ale teraz, gdy już dekadę przetrwaliśmy, to warto się nad tym trochę pochylić i, i się odwołać do tych wcześniejszych sezonów. Cieszę się, że dost dostąpiłem Takiego zaszczytu poprowadzania tego dziesiątego sezonu w moim ulubionym klubie w Poznaniu. No piękny to będzie event. Nawet jeżeli nikt wcześniej u nas nie był i nie słyszał o tym, to wcale wcale to nie przeszkodzi w odbiorze tego eventu. Ja nie wiem, czy czym coś dodał, no, przyjdźcie i się przekonajcie, no, bo to jest finał dziesiątego sezonu. Tak. W ramach ciekawostki matematycznej mogę powiedzieć dziesięć, dziesiąty sezon, ale jedenasty rok, bo mówię to co no. wywiad, tutaj przerwa pandemiczna wydłużyła nam... Nasza dekada Europa. trwa 11 tak, lat. Tak, tak, tak, dokładnie. Czyli elf po niemiecku. I co, jeżeli jeżeli nie macie kasy, no to co, może, może zróbmy ten konkurs na podwójną wlotkę. Kto według was, o, to wejdźcie na nasz, po, na Facebooka Poznań Freestyle League. tam jest post o tym, że będziemy tutaj w Radio Afera, e, czy w Radio Afera, przepraszam, bo to się nie odmienia tego słowa, podobno. E, napiszcie komentarz pod tym postem, kto według was wygra i dlaczego, kto i dlaczego wygra finał dziesiątego sezonu Poznań Freestyle League. I my wybierzemy najśmieszniejszy komentarz, albo taki najbardziej, no, my po prostu wybierzemy taki, który się rzuci, rzuci w nasze oko i nasze serce. A jeżeli już masz bilet, to napisz komentarz, to, to dostaniesz... Też nowy bilet. A... Podwójna wyjściówka do wygrania. Na, podwójna na, na, na podwójny napój na wydarzeniu. Jeżeli masz bilet. Tak, tak. Albo no, po prostu napisz komentarz, na, dostaniesz jakąś nagrodę, jak wygrasz. Dobra, panowie. Tak samo jak tutaj Bartek przed... W... Twoim udzia udziałem w WBW, w finale WBW. Tak. E, tak bym w sumie chciał Was zapytać, bo Wy, wy tych ludzi znacie praktycznie, no... Na wylot można by było powiedzieć, no bo to są ludzie, którzy nie, nie przyszli tutaj pierwszy raz, raczej to są ludzie, którzy już parę lat tutaj konsekwentnie startują w, tych, w tej waszej lidze. I tak bym chciał po prostu od was parę słów na temat każdego z zawodników, który, którzy będą startowali w tym finale. Mytkens, czyli zwycięzca pierwszej ustawki. Tak, tak. Jakie są jego mocne, mocne strony Adam. I, i, i czego się można po niej spodziewać, albo co w jego przypadku może mu zagrozić ze strony innych przeciwników? Na imię ma Adam, pochodzi z Olszczyna. To jest jego mocną cechą, bo z Podolsztyna pochodzi najlepszy flista, z poza czyli Recha. E, no, no z e, ja bym dał, że on jest właśnie obeznany w tych takich tematach, takich twitchowych, z gier, jakichś takich. Umie, umie popularnych, populistyczne, takich. populistyczne no, tematy więc to poruszać. To jest jego mocną stroną. E, plus on chyba umie też tak wykorzystać, jaką wbić taką małą szpileczkę, której się nikt nie spodziewa. Uśmiechnięty jest, technicznie dobrze nawija. No, na pewno jest to, jest to Zawodnik z, z, z raczej Mniejszym doświadczeniem scenicznym Co mu może przeszkodzić to mu może przeszkodzić, a, a, ale No nie wiem, co bym miał więcej o nim powiedzieć Bo w, mojej, w ja, ja bardzo go lubię prywatnie Jest bardzo miłym, dobrym człowiekiem I teraz tylko o tym myślę, no ale to nie jest jego sceniczna umiejętność więc korci, żeby zapytać czy... Kogoś z finalistów nie lubisz prywatnie. To, to, jest, to jest ten błąd właśnie. No muszę zapomnieć, o to, o, o, o, że ich znam prywatnie. Ja myślę, że, że, że on technicznie dobrze nabija. Po prostu jest, jest, jest, jest w miarę pewnym zawodnikiem, że tam raczej mu się nie zdarzy. I, trochę, i, i nie zdarzy mu się coś takiego, żeby na przykład jakiś bit go pokonał. Plus to, że na każdy temat jest w stanie nawinąć, że są takie tematy, na przykład jak ja, bym, jak ja twarz jakiegoś freakfightera, to bym powiedział o jakiś ziomek, nie. a on wie, wiem, że i to nie chodzi o to, że się interesuje Fame ma, tylko po prostu to jest cecha dobrego freestyle'owca, że zna te rzeczy, które zna przeciętna publika, to, to mhm. jest jednak, te, oprócz ćwiczenia tematów flow i punchline'ów, to musisz ćwiczyć też to, co twoi odbiorcy znają, no i to jest jego zaleta. Czyli musisz się znać trochę na wszystkim. Tak, tak, tak. Ostatnio na finale Felix chyba pomylił jednego zbrodniarza wojennego z drugim i, i mu zripostował to. Tak, Poznawał tak, tak, to Jachu ja i, no i wygrał tę walkę. Tak. Więc, zostając tutaj przy y, okolicach Olsztyna, tak? Tak. No to Recha. Gudkowo. To jest ta miejscowość, y, spod, z której pochodzi. Blisko, blisko Olsztyna. No to, to nie ma chyba gościa, który obecnie, który lepiej tematy rozkłada na czynniki pierwsze niż Recha. No jest po prostu Adamem Małyszem tej dyscypliny w tym momencie e, Czyli może kiedyś byli lepsi Ale teraz on jest zdecydowanie no, tak Adam Małysz nie jest najlepszym skoczkiem teraz, nieważne e, Jest najlepszym zawodnikiem w Polsce Rehaft obecnie e, na, Tematy rozkłada najlepiej Ale on ma dobre wszystko Nie ma czegoś takiego, co by Reha miał e, Wymień wadę Rechy na freestylu Wadę Rechy no. wymień No on mo może Patrząc na ostatnie finały, w jakich tam brał udział u nas Może mieć antyhype no to nie to, nie to, to jest... No to, to, to nie jest znaczy stricte jego nie, że wada. No nie, nie Ostatnio wada, ale na finale może ten antyhype... jakby trochę w, no, w wygraniu finale. No, antyhype, czyli to, że publika nie była za nim, wynikał mi się wydaje między innymi z tego, że cały sezon zasadniczy mu szło fenomenalnie. Zmiażdżył wszystkich. W tym roku tak nie było, więc, więc myślę, że trochę lepiej. Ale Rechał nas chyba za każdym razem miał jakiś taki mały antyhype. Bo no, za dobry jest. Za do ja ja no czasami mam taką to teorię. To tak jest, że, że żeby, wy, żeby być dobrym freestylowcem, to nie możesz być idealnym człowiekiem. Nie, mu musisz mieć jakieś takie widoczne, Wady, bo publika musi się identyfikować z tobą. A tutaj wchodzi Recha, pan psycholog, pan najlepszy w Polsce, wiesz, wysportowany, przystojny, 1,85 85, m, o czarnych włosach. I no, ciężko się ludziom identyfikować z Rechą często, nie? <śmiech> Myślę, że to jest, to jest jego wada, tak. To jest jego wada. No a zaletą jest to, że po prostu nie ma, nie ma technicznie żadnych wad, nie? no jest bardzo dobry To w jego dorobku ten tytuł PFL-a jest jedną z niewielu rzeczy, których mu się nie udało osiągnąć Tak, i z naszej perspektywy, gdybym miał, gdyby miał powiedzieć z perspektywy pfl to wydaje mi się, że gdyby komuś jeżeli komuś brakuje tego, tego mistrzostwa PFL-a najbardziej, to jemu i jemu kibicuję, żeby je zdobył No dobrze, a następny Manu no to też, też, tutaj jeden z wymienianych jako, jako faworyci. Jego największa zaleta? Agresja. Ja po prostu Manu, ja się z Manu lubię, a jak z nim walczę, to mam wrażenie, że on myśli, że jestem petem jakimś, że mnie nie ma tam, nie? Po prostu on tak świdruje spojrzeniem twoje oczy, że masz wrażenie, że gościu jest, po prostu, że gościu macie za nic, nie? A potem ci piątkę zbija i schodzi ze sceny, ale to jest bardzo deprymujące dla zawodnika, tego może tak nie widać ze strony publiki, ale on potrafi bardzo mocno zdeprymować zawodnika. To jest, to jest, to jest mega umiejętność bo też wtedy lepiej wypada na jego tle ja bym dodał, że właśnie taki plusik, który bym dołożył jemu yy, nad Reszką, że on bardziej się umie flowowo pobawić tym Recha, no Recha też umie, bo już dużo razy to słyszałem, tylko mam wrażenie że Manu bardziej próbuje to na, na bitwach yy, ale właśnie też może mu coś tam nie wyjść i częściej mu to nie wychodzi niż Reszce więc to, to może go zgubić, ale no zobaczymy. Jak już no. tak geograficznie jedziemy, to ostatnia jeszcze ciekawostka, o spod konina pochodzi. Także tak, to, to, to na pewno dopiszę sobie to e, tutaj do moich faworytów. E, a Bonazinio następny. Bonazinio, student medycyny, e, więc bardzo poważny człowiek. W ogóle przekrój społeczeństwo jest wśród tych finalistów, nie? Słuchaj, kiedyś kibice tak, tak mówili, że o ustawki, tamtoś normalnie, lekarze i adwokaci się biją w lesie. to no my, my też że, tym samym kluczem idziemy. Więc może kiedyś będzie prezydent jakiś z pfr a <śmum> e, Bo czym się Jest bardzo inteligentny, bardzo. bardzo czasami, To jest jego wadą. Bo ja mu to ostatnio na wywiadzie mówiłem, że wydaje mi się, że czasami z, zbyt zaawaluowane rzeczy porusza na freestyle i ludzie nie tego. Nie dlatego, że jestem za głupi Tylko jak masz 30 sekund i Twój mózg nie zdąży przeprocesować tego wszystkiego A co jest zaletą, bo nazywam Ciebie Ciebiejąca? Mi jego stylowa siada, ta, taka łódzka trochę <śmiech> <śmiech> łódzka stylowa No tak, że poś trochę pośpiewa Flow ma dobre, przyspieszy, zwolni I że właśnie nie jest taki or Ordynarny i wulgarny I chamski do, tak, no, jest no, no, szukany Super słowo, I do tego szukałem Wyszukaliśmy tego słowa Najmłodszy, aczkolwiek, w starce, no, aczkolwiek no. to może być też jego jakby, Jego wada. No jego znaczy... wada, nie? że tak. nie jest właśnie taki Słaba chanski, no, no... Tak, czasami z nie posadzi powie... po prostu... ku... A czasami no. trzeba, ty ku... I, i to, to, to zadziała. I spod Torunia, dawaj, lecimy następnego. Następny, to najmłodszy. Ten, który mówiliście, że jeszcze liceum nie skończył. Ile on ma? 17 lat? Julian? Jakoś 17, 17 albo 18, no. Rok chyba do matury, więc no, nie wiem, czy już miał urodziny. Niektórzy Ale... w jego wieku mają problemy z czytaniem, bo on nawija. Po prostu i leci, płynie. Nie trzeba umieć czytać, żeby nawijać. <głos> Więc jeżeli nie umiesz, to zapraszam do nas. No i co powiecie o Jul Julianie? Bo no, Julian tutaj e, tą drugą ustawką wszedł dosyć mocno w ten sezon. E, potem przy, przy trzeciej miał trochę ten, trochę się nie wbił tak, w, w klimat. Tak, się ale zaczął ale no, nadal pozostaje w grze i, i jak myślicie? Czy ten młody wiek będzie tutaj e, raczej na jego korzyść? działał? Czy... Ja myślę, z Julianem to jest trochę tak, że jak mu siądą dwa pierwsze wersje i publika zrobi hałas, to się może wydarzyć wszystko, a jak mu nie siądą, no to trochę go, trochę go zestresuje ten event, bo to jest pierwsza taka duża impreza w jego no. życiu taka, gdzie musi naprawdę stoczyć walki takie że może odpaść i, i, I to może być przytłaczające. Ja pamiętam, jakie dla mnie to było przytłaczające, a miałem dużo więcej doświadczenia niż Julian i byłem dużo starszy niż Julian na swoim pierwszym finale PFL-a. A ty co powiesz? Ja, ja bym powiedział, że Julian może, on umie publikę trochę przejąć, też będzie najmłodszy, więc teraz on może mieć ten hype takiego mało lata, bo to no ludzie się utożsamiają, nie? Trochę jest młody Wiesz, skazany trochę na pożarcie, najmniej doświadczony. Underdog. Tak. Więc, więc ludzie lubią takich, jeżeli coś tam namieszają w stawce, więc mimo wszystko gdzieś tam będą mu kibicować. A nawet jak mu coś nie wyjdzie, to, to też może wy być tak, że będą chcieli, żeby on y jednak tam się trochę odkuł. Recha często ma chyba taki antyhype na tych finałach Bo co do Rechy wszyscy mają takie oczekiwania Że jak on jedno Aha. słowo źle odmieni Albo niewyraźnie powie To wszyscy po mówią, skończył się, no typa nie ma dzisiaj nie? A Julian może tam pół, pół wejścia być cicho Ale jak rzuci jakieś dwie dobre rzeczy To ludzie, jest, Julian, jesteśmy z tobą no, takie, tak, takie są prawa tego sportu ten. Nie ma się co z tym kłócić Tak zawsze było i będzie Z Poznania jest To kolejny plus Quash, quash do, on startował w ogóle w którejś z tych pierwszych trzech Nie, stadek? nie, ostatnio, on przejechał na ostatnią i wygrał tak, po prostu. Tak, tak. ja ją sędziowałem, w finale dałem na, na, na początku na dogrywkę i jak dałem na dogrywkę, to mówię, Jezus Maria, dałem na dogrywkę, jak kłeś przegra, to go nie będzie w finale. Tak, <grym> potem, <grym> potem dałem na Quasha, myślę, że powinna być dogrywka w drugiej, więc ciężko się sędziuje, naprawdę. Co jest, co jest... Co ja co mówię, jest... że lubisz sędziować. No. Ja lubię, ja słuchaj, nie idę na skróty Ja lubię ciężkie rzeczy Co jest zaletą Kłesza? Chyba doświadczenie I to, że on już na tych finałach był wiele razy To, że nie ma aż takiego sportowego podejścia Do tego może go tak Nie spierze go trema Bo przyjdzie się po prostu Dobrze zabawić i, i, i, a, a umiejętności ma, ten warsztat techniczny ma Ja myślę, że Kłesz też jest taki trochę Jak mytkę jest w tych tematach y, Takich y, Populistycznych więc to na pewno będzie jego atut. Plus on też umie i flowowo się pobawić trochę i, i dobry punchline umie rzucić... A, ale może go ta taka trochę Energia zgubić, że on jednak Na tych finałach często w tej Ostatniej walce mu tak minimalnie zabrakło Półfinałowej Też myślę, że może mieć podobny problem Zupełnie inna skala wydarzenia, ale ja na swoim finale W BW trochę miałem tak, że Ciężko mi było się skupić tak sportowo na tym wydarzeniu Bo się po prostu bardzo cieszyłem z tego, że tam jestem <śmiech> I QS po prostu jak zobaczy Bo on ostatnio Radzie przyjeżdża na PFL -a I tutaj wróciliśmy do TROPSa Będzie finał dziesiątego sezonu, no gdzie właśnie. wszyscy ludzie Ja tu prowadzę, tu piątki zbijamy, że tak się będzie cieszył, że tam jest, że może zapomnieć o tym, że powinien to wygrać. Więc, więc to może być jego. To może być, to może być wada chłopaka zrogowa. Jachu. Broniący tytuł. Po raz drugi będzie bronił ten tytuł, będzie próbował go zdobyć po raz trzeci. No, wydawałoby się, że murowany tutaj e, faworyt, ale no tak jak mówiłeś, no, tutaj. Jakieś, jakieś zawirowania to... powstały. Tak, ten sezon e, zasadniczy mu tak średnio poszedł. No. Co przemawia za jechę? No chyba to doświadczenie w finałach PFL-a. To jest coś, czego nikt in. No, Manu wygrał finał, finał raz. Ale też raz w finale przegrał z Jachem. No Jachu z nikim w finale pfl nie przegrał. Jachu jak już... jak już jest w finale, to to wygrywa. wygrywa. To, a to, to, to jest ważna umiejętność. To może nie jest tak wprost do pokazania komuś w jakiejś walce jednej 8 albo w jakiejś walce grupowej, bo tego nie jesteś w stanie wcześniej sprawdzić. Ale ta umiejętność tego, że jak już jesteś w tym finale, to potrafisz go do końca. Tego, że jak już jesteś 5 godzin w tym klubie, to utrzymujesz to skupienie na najwyższym poziomie. No i czasami, no nie wiem, ludzie o mnie mówili, że ja mam coś takiego na finałach pfl że zupełnie inaczej potrafię nawijać i to jest mój wieczór wtedy, mój klub, moje miejsce i Jachu chyba no, ciężko nie powiedzieć, żeby nie miał podobnej cechy, więc, więc wydaje mi się, że to ta cecha właśnie. Ja bym powiedział, że tak jak już na poprzednim finale to zauważyłem, że Jacho, raz, że umie wyczuć tą publikę mhm. i on też rzuca swoje trochę. Że już na, właśnie nawet jeżeli tam przeciwnik rzuca te wersje, to Jachu cały czas idzie swoje, i potrafi I... też tego właśnie sobie zostawić, jakiegoś, jakiś punchline na koniec i go w odpowiednim momencie rzucić? I, jedy, i, i mimo tego, że ludzie często, publiczność freestyleowa yy, zgłasza pretensje do Jaha, że jest powtarzalny i taki schematyczny, to ja uważam, że on potrafi czasami tak bardzo zaskoczyć i wybić się, jakby z tego, wyjść z tego swojego myślenia freestyleowego. Przytoczę taki jeden przykład. Walczył z Manu na finale 8 sez sezonu. To nie był finał finału, ale po prostu walka na finale I nawinął coś, że twoja dziewczyna skacze z kwiatka na kwiatek I Manu mu tak dopowiedział, bo kiedyś to rzucił Mój wers, mój wers I ja od razu się nie zastanawiając patrzy na niego Mówi, De, debi, ja, to jest przysłowie I to po prostu było takie, wiesz, nie z rymem, nie z wersem, tylko tak po prostu mu I to zgarnęło mega hałas, porwało publikę za sobą no i to pokazuje, że on, je, on jest w tej walce cały czas, w każdym momencie, w każdej mm -hmm. sekundzie tej walki, on jest aktywny i, i, i myśli w niej, nie? Więc, więc, więc to jest chyba jego zaletą. No niektórzy, niektó są tacy zawodnicy, którzy by to usłyszeli, w życiu, nie pomyśleli, że, są, że, że mogą w trakcie walki komuś coś powiedzieć. Myśleliby tylko kategoriami tego, co nawinąć, co zrymować, mm -hmm. co, co rzucić. A, a. A, a tak się, to jest freestyle. Ja. To jest właśnie freestyle. No i ostatni. Ale poczekajcie, co, co może Jacha zgubić jeszcze? No A no to tak. znaczy, ja, ja właśnie Jachu według mnie, jak tutaj mogę się wtrącić To z zeszłego właśnie Finału, dobrze pamiętam, że to Ze zbrodniarzem wojennym to tak, To, to, to, jachu, to, to, jachu. to jachu. No więc on, on, on właśnie ten Jego też riposty mi zapadają w pamięć No i właśnie to, że on Kurde, no przez cały ten finał w tamtym roku on taki równy poziom trzymał, tak, że, no on nie że, miał, że od, on nie samego, miał od samego początku miał równe, taki równy równe, poziom równe trzymał i, walki, i było no. widać, że, że on idzie mocno do tego finału, a u niektórych ten, ten, ten no różny, przeplata, przeplatali te walki lepsze i gorsze między sobą, nie? Tak, tak, tak. A, a co go może zgubić właśnie? Ja bym więc... powiedział, że nie, że zgubić, no ale jest zasada wszyscy na mistrza, nie? A że on jest dwukrotnym mistrzem, więc też wszyscy na niego mogą mm. być bardzo zmobilizowani. Tak, tak. No, no. To no i może też, tak być, poczułem to kiedyś. No, no. no też Julian będzie miał hype lata. Więc... Właśnie, może być inny. też przez wiele, lat... rozłoży, nie? przez wiele mhm. lat... Przez wiele lat chodzenia na PFL-a był tym najmłodszym, tym, tym, który dopiero się rozwija i, i wiesz, nawet jak wygrał, wygrywał drugi raz, ten Yahoo, ten taki, ten ten, ten, co, ten, ten, to nasze złote dziecko, a już po tych dwóch zło... mistrzostwach już raczej ludzie patrzą na niego jako tego doświadczonego, wygrywającego, tego, który już ma za sobą te sukcesy, więc, więc może ta perspektywa zupełnie inna ze spojrzenia publiki na Jacha, może go zgubić, ale czy go zgubi? Kogo tam jeszcze mamy? A ja no z, z Poznania kolejne z Poznania. Ostatni został knieciu. No to o knieciu też już było dosyć dużo dzisiaj. Człowiek legenda, 20 powiedzmy. lat na scenie. Co go może, no, no, doświadczenie największy plus, a co go może zgubić, no to, że... to sam się może że, zgubić. Sam się może zgubić, tak. E, podejście trochę odmienne od pozostałych zawodników, nie? Takie ja raczej ja na... nie wiem, inaczej bym powiedział. Że, ja myślę, że, że Kmiecia nic nie może zgubić, bo Kmieciu to, że się tam w ogóle znalazł, to jest jego szczęście największe i on już się nie zgubi. On już tam jest na tym finale i co by się nie wydarzyło, to nie powiedziałbym, że się zgubił. No musiałby, nie wiem, się... się pop... Naw nawet jakby się popłakał, to by ludzie mówili, ale performance przygotował. <laughs> to, to nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym mógłbym powiedzieć, że Kmieciuk, on zepsuł ten finał. No to on tam, to, to że on jest na tym dziesiątym se sezonie, to... Kmi jak się... PFL to jest już kawał historii. 10 lat. Więc wyobraźmy sobie, że jak PFL się zaczynał, to już był mega doświadczonym raperem. I on nadal po 10 latach jest finalistą tego PFL-a. No. Cieszy mnie jego słowa z wywiadu, e, ja, bo ja mam bardzo podobne podejście do, do, do, do kmiecia. Zupełnie inne do większości freestyle'owców. E, wszyscy zapowiadają, że no jeszcze 5 lat i kończę wijać, po studiach kończę wijać i tam pójdzie. A Kmieciu cały już mówi, że ostatni freestyle tak. będzie jak będzie umierał. <grym> mówi, ja tak samo, no ja nie wiem po co. Ja się cieszę na przykład, że ten, że ten sport, ta zajawa nie wymaga wydolności jakiejś organizmu. Będę miał 55 lat, będę mógł wbić na bitwę Będę mógł się ponawijać I To jest człowiek, który on ma w sercu ten freestyle. On, on jest cały freestyler Hip hop. Uosobienie, tak, uosobienie To jest człowiek, tak. Hop, tak. No. To jest człowiek naszej ery tak? <laughs> No to mamy o, obgadanych Właściwie wszystkich tutaj finalistów No i co? Kmieci też z Poznania, jak już każdy no, no, kurde, no to ogólnie tutaj Ci finaliści, no to można no, myślę, że nawet inne imprezy Znaczy w sumie to żadna impreza by się nie, nie, nie Powstydziła tutaj e, Takim rozkładem zawodników Ja finale. nie wiem, czy ten finał Perali ma mocniejszy ekipy niż finał WBW, który był w tym roku no, część się pokrywa, a Manu jest, a tam Manu nie było. Ja, ja myślę, że można by zaryzykować te kwestie. No, Takie taki porównywalne. Porównywalne. No. No. A przerwałem ci, przepraszam, Karol. Nie, no, nie, W sumie to tak, właśnie taka rozkminka, o, też właśnie o, o WBW pomyślałem. No, dosyć mocno, bardzo mocno tutaj obsadzone jest. Nawracając jeszcze tutaj do tego, Do, że tak powiem, drabinek. Po fazie grupowej wychodzi z każdej czwórki, wychodzi dwóch, tak? Tak. Jest półfinał? I potem finał. Bo trzecie tak. miejsce nie ma. Jest jest, jest, jest, jest. Na finale jest. Do trzecie, tak, tak to jest taka walka, która zupełnie inaczej wygląda niż ja ja bardzo lubię walki o trzecie miejsce one są zupełnie inne, bo wchodzi z ciebie cała ta emocja, tam często jest taki właśnie freestyle pokazany, że nie ma tej spiny często walki o trzecie miejsce są ciekawsze niż finałowe walki, bo finałowa walka to jest taka walka na wyczekanie, na wymęczenie wolna, wolna amerykanka, tak, no to już w trzecie miejsce sobie tak. lecisz jak chcesz, tradycyjnie i jeszcze z ciekawostek, co będzie, co będzie na, na, na finale, będzie walka rap battle, rap battle to jest taki o. freestyle tylko, że bez bitu i z przygotowaniem mi tekstami wcześniej. I, I będzie Adoem. Freestyle. No, no taki freestyle, że się obrażają ludzie. Rumują no. na siebie i się obrażają. E, będzie walczył tam Adoem z włeno więc, więc, więc nasz tutaj człowiek z, z, z PFL związany, całe życie PFL-a i, i połowę życia swojego. I włeno czyli reprezentant trójmiejskiej ligi freestyle'owej, czyli drugiej najsilniejszej ligi freestyle'owej w Polsce. E, więc też zapraszam, też coś innego. Ciekawe, no, bo tak, wcześniej tego nie było. Pierwszy raz chyba coś takiego w platacie. Raz testowaliśmy. Dwa tak? razy. Dwa razy dwa testowaliśmy. Razy, dwa, nie, nawet więcej. <grym> y, to już kilka razy. No, trzy razy było. No, w, Ciekawe są takie wydarzenia. Pierwsze pamiętam jak z Kmieciem walczył, nie wiem, czy pamię, pamiętasz pamiętasz, czy nie. Pamiętam, pamiętam, no. e, Fajnie to wyszło, teraz trochę zobaczymy też ile ludzi będzie w tropcie, ale teraz chcielibyśmy to zrobić e, jakby nie na scenie, tylko e, na Bo tak jak się robi teraz battle na środki, właśnie, w kółeczku. W kółku, więc może być fajny klimat i fajnie to może siąść, że tak powiem. A jak to będzie umiejscowione czasowo? Po walkach grupowych. Aha. Czyli jak ktoś nie chce oglądać Rob Batla albo chce iść do toalety, to może, a jak ktoś chce, to ogląda. Zawodnicy, którzy będą występować w półfinale właśnie zyskują jeszcze te 10 mhm. minut, takie czy 15 minut od złapania oddechu. A my, my dzięki temu mamy cały czas coś, cały czas coś. Będzie. A trener, no, przepraszam. Będzie krótka przerwa w walkach grupowych po sześciu walkach. Krótka przerwa. Kolejne sześć walk, potem rap battle, potem mm -hmm. półfinały, od trzeciej finał. Ten rap battle to... Showcase. Showcase jeszcze, tak. Czy... Jak, ten, jak to wygląda czasowo? Znaczy, tam jest na liczbę wersów się leci, czy to yy, jest... Nie, oni mają, oni mają określone wejścia po dwie albo po trzy minuty, mm -hmm. yy, po dwa albo po trzy wejścia na zmianę i, i, i bez bitu sobie lecą na przygotowanych wcześniej tekstach. Tak to wygląda. Yy, w Polsce to jest właściwie raczkująca dyscyplina. Dużo mniej rozwinięta niż freestyle. Można, możemy, myślę, że śmiało powiedzieć, że Adoem jest jednym z lepszych rap-battlerów obecnie w Polsce. Z takich aktywnych Tak. To nawet nie, nie pokusiłbym się, że najlepszy. Tak, ja też bym się pokusił o to, tylko tylko tylko to jest bardzo dobry mój kolega, więc nie wiem, czy jestem obiektywny. Węno <śmiech> też jest na wysokim poziomie, więc na pewno dla, dla, dla fanów obrażania się obrażania się z rymem. Jest obrażania to nie się lada się gratka. Z... Tak, tak, tak, dokładnie. A Soulcase? A showcase to, to, to, to sędzia sobie, sędziowie lub jacyś zawodnicy po prostu prze, po półfinałach wychodzą mi tam 3-4-5 minut tak, takiego freestyle'u. Żeby zrobić y, lekko, żeby odsapnęli finaliści. To, to też głównie jest chyba dla zawodów, znaczy dla publiki też, bo wiadomo jak wyjdzie koro i Ponawia to zawsze jest dobra, część, dobra wiadomość dla publiki, ale to do, do, do, do, dla finalistów przede wszystkim, y, y, żeby mieli jeszcze te, te 5 minut odsapnięcia, wypicia wody i złapania oddechu. Tak, to po to jest showcase. case. Po, pokaż case, ci pokaż opakowanie. <laughs> Show me what you got. No właśnie, ile powinna trwać idealna przerwa pomiędzy walkami, żeby za bardzo się nie rozluźnić, ani się nie ostudzić, a, i, ale na tyle długo, żeby, żeby można było odsapnąć i, i złapać pyta trochę z perspektywy, z perspektywy zawodnika. No to, bo bo przerwa, przerwa między walkami z perspektywy zawodnika jest czym innym niż przerwa z perspektywy publiki, bo pamiętaj, że jak ja toczę swoją walkę, to potem toczą inni zawodnicy walkę i w tym Wiem, samym czasie ale mam właśnie, czy bardziej na przykład y, y, y, jesteś, jak wracasz w fazie grupowej, tam są dłuższe przerwy, wiadomo, bo jest więcej ludzi, no to tam y, lepiej ci się y, wraca na scenę, jak wracasz po takiej dłuższej przerwie? Czy, nie, czy... nie, wolę krótsze, Wolę krótsze, bo wtedy... Jestem w stanie sobie cały czas ten mój silnik w mózgu trzymać na w miarę średnich obrotach i wchodzę na scenę, zwiększam je na wyższe, a, a jak ta przerwa trwa godziny 15, no to nie jestem w stanie cały czas być skupiony. Muszę się wyłączyć i potem włączyć z powrotem, a to jest, to jest, to jest ciężkie, szczególnie jeżeli to 5 godzin trwa całej event muszę się wyłączyć i włączać cały czas. Jestem bardzo zmęczony zawsze po tych bitwach, strasznie. Gorzej niż w bieganiu. No nic, w sobotę widzimy się w trops Tak. No ale właśnie, jeszcze warto przypomnieć, ee, wchodźcie na fanpage'a tej FreeStyleague, piszcie dla, kto wygra i dlaczego i wygrajcie bilety. A jak nie chcecie brać udziału w, w konkursie, chcecie po prostu 30% taniej kupić bilet, to zapraszam. Tam jest link do biletów z kodem Afera. Macie 30% rabatu. 30% rabatu. Pamiętajcie, że to jest impreza non-profit, więc my całe to siano inwestujemy z powrotem w PFL-a. Przychodźcie, impreza jest współfinansowana z budżetu Miasta Poznania, więc jesteśmy kulturalnymi, grzycznymi ludźmi i, i to, że my tam przeklinamy, to jest tylko kwestia konwencji. Artystycznej. Tak, tak, tak. Tomaskiej. Właśnie, bo gadaliśmy o finale, gadaliśmy o juwenaliach, ale no coś się też mi w naszej rozmowie wcześniejszej obiło, że będziecie coś organizować gdzieś tak. w trochę cieplejszych miesiącach nad Wartą? Tak, tak, tak. 31 lipca, 1 sierpnia. Więcej informacji wkrótce, ale zapraszamy nad Wartę. Może będzie jakaś bitwa, może będzie jakiś stand-up, może będzie jakiś rap battle, może będzie jakiś koncert. Mimo, na że tam jest pewno, rzeka, to może. Na pewno gdzieś tam... Przymoście rocha, coś się będzie działo. Tak, tak, tak. Zapraszamy. Jak chcecie, nie chcecie przegapić tego, to przede wszystkim śledźcie Radio Aferę, bo tutaj się pojawiamy co jakiś czas. A nawet jak nas nie ma, to jest jeszcze lepiej. A poza tym śledźcie Poznań Frystajlik na Facebooku i na Instagramie, to my tam nie spamujemy głupotami. Tam same ciekawe rzeczy są. Oglądajcie wywiady. Właśnie, wywiady. Coś jeszcze zostało do publikacji? Y Bona zinio i yahoo. Jachu, godzina 6, godzin, dobry film, do, do, taki na, naprawdę do, dobry film. Tam się dowiecie, do jak się gra w migo... Nie, nie dowiecie się, jak się gra w migo... Herba, nie, Rafał, popatrzcie. herbatka na kasyku. Nie. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że wymieściłem konwencję wywiadu z Jachem taką, że mówię, dru, dwukrotny finalista, to go wezmę do lasu. Zaparzyłem, zaparzyłem w termos herbatkę, wziąłem kocyk z domu Sara mi pozwoliła wziąć mój ulubiony kocyk żeby na... I Ja pójdziemy sobie na ten do lasu Usiądziemy na trawce, pogadamy z herbatką Dwie godziny o PFL-u, co chcemy A ja mi, o wszyscy mieli takie fajne Grali, gotowali, a ja do lasu mam siłę mówię, no dobra, to pójdziemy na minigolfa I poszliśmy na minigolfa Kanapki nawet zrobiłem, mówię, zjemy no, bo, kanapki powiedz, z który, który wywiad się naj, najbardziej siadł Siadł? No taki najbardziej, w sensie nie, że z kim cię ci najlepiej gadało, bo pewnie z każdym, ale to, co robiłeś tam, które co, co Ci najbardziej odpowiadało. Eee, super mi się z dwa, dwa, wywiady z <grym> dwa, <grym> dwa wywiady z Bonazinio były świetne. Eee, na, na drugim wydaje mi się, że najlepiej się, najlepiej się czułem i najlepiej go będę wspominał, bo to był ostatni wywiad, jaki nagrywałem. Już. Tu, z każdym kolejnym wywiadem duż, dużo lepiej się w, czułem w tym. Graliśmy w billard, to był taki let's play, Bonazinio uczył mnie grać w billard. I naprawdę pierwszy raz zrozumiałem, jak się gra Nigdy wcześniej nie umiałem Pokazam, jak się tam trzyma te ręce, jak się tego kija uderza I, i, I super było A na pierwszym wywiadzie z Bonazinio, który kiedyś wleci na YouTube Ale niestety z przyczyn niezależnych od nas Nie mamy dostępu do, do, do tego wywiadu w tym momencie Ale wleci kiedyś na pewno Byliśmy na piątej lidze na Steli Luboń Grała z kłosem za się i oglądaliśmy z Bonazinio yy, Jak, jak wygląda Piąta liga polskiej piłki nożnej I naprawdę <laughs> wyglądała dobrze Wydawało mi się, że miałbym tam szansę A wiadomo, że nie, ma, nie miałbym, więc Widowisko było, było warte. Gadaliśmy z prezesem. Ale tego nie jest nagrane. Ale ładnie zapytaliśmy prezesa Steli, czy możemy nagrać. Pewnie myślał, że to oni, a to bo nas nie było. Ciężko będzie przebić chyba te pomysły. Czy już macie w Damy górze? radę, damy radę. To na pewno. No. no to co? W sobotę, wielki finał. Ośmiu najlepszych zawodników można by było. No można śmiało powiedzieć, że najlepszych w Polsce. Mimo, na świecie na świecie. Mimo, że to, że to poznańska liga, no to, to, to, to klasy krajowej, klasy poziom, zawodnicy, wysoki poziom, no nie może was zabraknąć. Pamiętajcie, jeśli nie macie za dużo hajsów w Kiermanie, no to wbijajcie szybciutko na fanpage Poznań Freestyle League, no i w komentarzu pod e, postem o audycji. E, wpiszcie, kto według was wygra ten najbliższy finał. Jeśli, jeśli, jeśli nie wygracie, no to zawsze możecie jeszcze skorzystać tutaj z kodu Afera, który obniży wam cenę biletu o 30%. No i cóż, widzimy się w sobotę, panowie. Jakieś do... ostatnie słowa, co byście chcieli powiedzieć? Oprócz tego, że wszystkich zapraszamy oczywiście, no i, i, i dziesiąty finał w końcu będzie wyłoniony ten. I, ej, właśnie, jak będzie wyglądał, jest przygotowana status, statuetka jakaś? Na jest, jest, jest, jest kilka statuetek. Kilka? Tak. Czemu kilka? No bo jest za pierwsze miejsce, <śmiech> drugie czwarte. <śmiech> tak No dobra. I jeszcze za sezon zasadniczy też? Mamy, czy nie mamy? E, mamy też mamy. Za, za sezon I zasadniczy. I jak będzie wyglądało wręczanie statuetek? Nie, jak bardziej... wyglądały czy, czy, czy, czy, czy nadal jest podtrzymana ta, ta zajawka, żeby ona też się odnosiła aha, tak powiem, do jakichś tam back in the days. Bardziej, bardziej tradycyjne, tak. bo kolejni mistrzowie występują w tym finale i nie chcieliśmy... Tak, to tak ładnie, ładnie nam się zamknęło, że te wszystkie yy, odwołujące się do poprzednich mistrzów to skończyły nam się na tych, którzy już nie startują. Następny, następny którego, którego musielibyśmy wziąć to Manu. No to nie będziemy z Manu statuetki robić, jak Manu może wygrać. No nie no, no. Duże w złote puchary, to jest to Oczywiście, tylko jest tego kolor nie? Złote, a skromne. Tak, no. tak, tak, <laughs> tak, tak, tak No nic, dobra Kończymy dzisiejszą audycję Wy wbijajcie w sobotę do TROPSa Tak O której zaczynamy? 19.00 otwieramy bramki. I co, i pewnie o 20.00 zaczniecie, zaczniecie zagadać, za, zaganiać zawodników myślę, gdzieś tam ten myślę, do toru. że nawet przed 20.00 już zaczniemy jakieś takie losowanie. Przedstawienie, przedstawienie wprowadzenie walk. wchodzą tak, ze swoimi Tak, żeby o 20.00 była pierwsza walka. Tak, 20.00. Także zjawiajcie się tu mnie. Najważniejsze wydarzenie w tym roku. W tym, w tym roku w Poznaniu, tak. jeśli chodzi o freestyle. tak Tak. tak. E, rozwiązanie tego dziesiątego sezonu, już w sobotę w tropie. Moimi gośćmi dzisiaj w audycji Bump and Grind byli przedstawiciele, <śmiech> może iść, no, reprezentanci Poznań Freestyle League, e, czyli Janca. Pozdrawiam, Janko. No i Bartek. Pozdrawiam. Trzykrotny mistrz. Jachu będzie próbował tutaj to wyrównać. Tak, czy tak. masz za niego kciuki? Czy, czy... mam też, też, oczywiście. Trochę egoistycznie bym padał, żeby Recha wygrał. Ale też <grym> trzymam kciuki. Ja chcę, żeby wszyscy byli masz, zadowoleni masz po tym finale. faworyta. Tak, tak. Niech freestyle rośnie na chwałę pana. AWPFL i do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Są na świecie rzeczy ważniejsze z nasze rymy Oczy naszych bliskich obserwują jak skończymy Nie musimy brać za karabiny, odpalić Niemca Teraz droga do szczęścia i do wiele łatwiejsza Obiecuję łaską, będę żył kozacko Nawet jak teraz, nieraz w, w te mam tylko światło Mam iść do tyry, jestem za dumny na nadgodziny Albo za głupi i prózny, żeby posługać przyczyny Czemu jestem taki, już wiesz, obiecałem sobie coś dekadę temu Nie odpuszczę, Patus, taką meczkę Ktoś przygrzebił Dzisiaj nie ma znaczenia To czy tata pił, czy nie pił to Patrz to robię Gdy lamusy z domu idealnego Ciągle napierdalają proch Opróczą się z niego Od początku mieli co. So. Mniej siniaków, Ja tylko kurwa miałem flow I kilku przyjaciół Zobacz ile się zmieniło Od pierwszej domówki Ilu raperów odpuściło Ilu z nich to kurwy Nawijam tyle lat Czemu miałbym ich odpuścić Nadal kocham rad A nadal jestem pusty Zobacz ile się zmieniło Od pierwszej domówki Ilu raperów odpuściło Il ludzi do kurwy, nawijam wiele lat, czemu miałbym dziś odpuścić Nadal kocham rad, a nadal jestem pusty Kupiłem na studio, kupiłem je za hajs biters Miałem krótszy plan jak architekt Nie było hajsu na mixmaster, nie robił go flamaster Czytałem tutoriale od 12 do 12 Ciągle mixowałem to, piszczy mi w głowie Wity dostaliśmy za w flotę Poligrafię zrobił ziomek, zdjął ze swoich powie jest tu de kula, człowiek do dziś nie wiem skąd żyliśmy, 10 koła na tłocznie Ja chyba tyle nie zarabiam rocznie Dziął tak na klip, było fanów za i serdy więc dla was zawsze piona Dzięki. Dla najwierniejszych Nie było wydawcy Promot robiliśmy sami w mecie W takiej sytuacji zresztą gadali śmiecie Musiałem się najebać Żeby o tym gadać teraz Więc jak się nie wkurwiać Jak komuś spada z nieba Zobacz ile się zmieniło Od pierwszej domówki Ilu jaferów odpuściło Ilu z nich to kurwy Nawijam tyle lat Czemu miałbym nic odpuścić Nadal kocham rat A nadal jestem pusty Zobacz ile się zmieniło Od pierwszej domówki Ilu jaferów odpuściło Ilu z nich to kurwy Nawijam tyle lat, czemu miałbym już odpuścić? Nadal kocham ja, a nadal jest dwa szaleńcy W mieście patologii